Dawaj Dawaj, zróbmy rewoltę Dziadzia uliczny reporter Mierzę do ciebie słów koltem, Patrz, Konie rap jak mógł gonił torby z sortem Muzyka jest teleportem W świat, to nie po to by świrować goldem Lać wodę, siać modę czy promować mordę Rap jest sportem, bit jest kortem Patrz to forehand, mieć wysoko brodę I nie licz ta forder, PDG kartel Znowu wchodzę w kontrę DGE, każde słowo jest szlakbordem Rymy w sam raz, piano co forte Znowu piątek i rzeź nie winiątek, Wychylamy tak jak kiedyś z DJ Voltem Grzej retortę, lej kole z pasportem Celebrujmy, podzielmy się tortem Przybiegają za portem Rapu huligan, robię rap w świecie ciągłych zmian Chyba Bóg miał taki na to plan Czy do piekła, czy do nieba bram Pierwszy dojdzie, ten kto idzie sam Rapu huligan, robię rad w świecie ciągłych zmian Chyba Bóg miał taki na to plan Czy do piekła, czy do nieba bram Pierwszy dojdzie, ten kto idzie sam z przyjacielu, znowu budzę się w pustym hotelu Takich jak my, pozostało już niewielu Strofy wykuwane dawno w kuźni charakterów Gram muzykę bez suflerów, bez klakierów DGS kurwielu, wielu, se to przeliteruj Ponad siarę pruję fale, kierow steru Wśród szkwału, nie dla fejmu i trofeów Jeden mikrofon w obstawie dwóch adapterów. Starą prawdą się kieruj Tarczę ujebaną kłamstwem poleruj Nie nadwyrężaj cierpliwości papieru Myśl globalnie, lokalnie operuj Trzymaj karty plis korderów. Rzadki gatunek jak ten misperu. Nie ma tego poloru, nie ma tego bajeru Królowie słów procederu Rapu huligan Robię rap w świecie ciągłych zmian Chyba Bóg miał taki na to plan Czy do piekła, czy do nieba bram Pierwszy dojdzie ten kto idzie sam Rapu huligan Robię rap w świecie ciągłych zmian Chyba Bóg miał taki na to plan Do piekła, czy do nieba bram Pierwszy dojdzie ten kto idzie sam Rapu, huligan. Tyle razy już krakali, że to finish nic nie zmienisz, nie kminisz, że się w milisz, Że nie widzisz, nie czujesz wiatru zmian Idzie w tan rapu huligan, rapu huligan. Tyle razy już krakali, że to finisz. Nic nie zmienisz, nie kminisz, że się w Że nie widzisz, nie czujesz wiatru zmian Idzie w tan rapu huligan, rapu huligan. All, all, all I need The ears never lie Just pump the volume up And play it loud It's the return Two turntables in the mic They keep it flaming hot One thing who, just blocks. Who, who, who wanna try? The, the way I spit it Just fail the vibe yeah. You need